Nie, On zawsze jest. Zawsze jest Bóg, ale nie zawsze objawia się swoją obecnością. Pan mówi nie tylko, żebyście wzrastali w poznaniu, ale doznaniu Boga. Ja chcę dotykać ducha Bożego. Chcę dotykać go. Chcę mieć z nim relację bliską. I on przychodzi tam, gdzie jest zbudowany mu tron chwały. Tron chwały. Kłaniamy się Tobie. Kłaniamy się Tobie, Ogłaszamy, że Twoje imię jest ponad wszelkie imię Jezus. Że nie ma innego imienia, którym jest zbawienie, którym jest ratunek. Tylko Twoje imię Jezus. Ogłaszamy, że Ty jesteś głową Kościoła. Ciała, Twojego ciała tutaj. Jesteś jedyną drogą do Ojca, jedynymi drzwiami. My dzisiaj jesteśmy na tej drodze. My dzisiaj wchodzimy w tymi drzwiami. I głupi jest Boże na tej drodze. Halleluja. Kłaniam się Duchu Domo Święty, będziemy dzisiaj słyszeć Twój głos. Wyraźnie. Będziemy słyszeć, rozumieć. Ty będziesz dziś nas przemieniał Duchu Święty. Amen. Na obraz Ojca i Syna. I nie będziemy już na cesami Duchu Święty. Nie będziemy już od dziś sami. Dziękujemy Ci za to. Pozwalamy Duchu Święty, żebyś mówił teraz do nas. Nie będziemy stawać na przeszkodzie. Wyzbywamy się teraz przez naszą decyzję wszelkiej mentalności, która przeszkadza w przyjmowaniu Twojego słowa. Dla nas. Ja w ogóle rozumiem, że uwielbienie nie jest dla ludzi. Że, że uwielbienie to nie jest coś, co się ma podobać człowiekowi. Czasami jesteśmy skłonni, tak jak przeci, przeci. Że jesteśmy skłonni myśleć, że uwielbienie jest w ogóle śpiewanie dla Boga, oddawanie Mu chwały jest czymś takim, co ma nam dać jakąś, mm. jakąś taką satysfakcję, że on się zbliżyć do Boga. Mam takiego... brata w Kościele u nas on mówi, że różne rzeczy, wszystkie dobre rzeczy, one są skutkiem ubocznym chodzenia z Bogiem. Są skutkiem ubocznym. Nasze wszelkie dobro, błogosławieństwo, wszystko to, co mamy, jest skutek ubocznym chodzenia z Bogiem. Jakby kwintesencją naszego życia jest bycie z Bogiem, spotykanie z Nim, w jednym, jednym Co my Możemy dać Bogu tutaj nic, nic, w ogóle nic. Jest napisane w Słowie Bożym, że, że, że jedyną rzeczą, którą Bóg przyjmuje od nas, tak, to jest ofiara naszych ust. To jest coś takiego, co możesz, możesz Mu dać. Powiedz, chcę Ci to dać. Będę Cię wielbił. Ktoś pyta, a ile się wielbi Boga? Ja Mnie nie wiem ile się wielbi Boga. Godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć. Wiecie, kiedyś w takim kościele brazylijskim em, em, bardzo dużo działo się wspaniałych rzeczy. Ludzie byli uzdrawiani masowo. Były wskrzeszenia, martwych, bardzo dużo tego było. I, i, I bracia w Stanach, oni usłyszeli o tym, kilku, kilku braci z kościołem, pojechali tam, pojechali do tego kościoła i, i, i zaczęli się modlić, i, i zaczęli wielbić Boga, i wielbili godzinę, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, wiecie, i oni, oni nie byli przyzwyczajeni do tego. I oni, oni podeszli w, w którejś godzinie i postaną pastora, mówię, ale, ale kiedy zaczniemy? On no, mówię, ja nie wiem. Będziemy wielbić Boga. Będziemy wielbić Boga. Wielbić Go po prostu. Będziemy budować Mu tron. A wiesz, co się dzieje, jak przychodzi Pan Panów i Król Królów i siada na tronie? To jest wielka wrzawa w piekle wtedy. Rozumiesz? To jest wrzawa w piekle. To się dzieją po prostu rzeczy wtedy. Niektórzy ludzie mówią, wiesz, bo chcemy znaków, chcemy cudów, chcemy potężnych rzeczy. Rozumiesz? I, i wiesz, i, i dzień dobry, mówią Panie Jezu, rano, a wieczorem mówią dobranoc, a potem mówią pobłogosław mi, a potem, a, potem, a, a potem się cieszą, i spotkają się raz na jakiś czas, posiedzą godzinę, półtorej w kościele i już, nie? To nie tak. Będziemy patrzeć w Boże Słowo. Boże Słowo jest prawdą, amen. Trzeba przyglądać się Bożemu Słowu Cokolwiek by nie mówił coś i jakikolwiek tam nam nie próbował głosić prawd, kazań i nauczać nas, musimy patrzeć, czy to, jest, czy to jest tak, jak mówi Boże Słowo, to nie musi być tak, ale to musi się zgadać z kształtem tak? Bo diabeł jest kłamcą i, i kłamie non stop. Kłamie też przez różnych ludzi, też przez ludzi, którzy są w Kościele, dlatego trzeba na to zwracać uwagę. I Słowo Boże mówi w Księdza Gomusza, ja przystał taki tekst. Tak mówi Pan, zastępu od 7 wersetu, 1 rozdział. Księga Gerusza. i tak mówi Pan Zastępów: zważcie, jak się Wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom. A podałam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Leczyliście na wiele, lecz po to jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdumąłem to, tak? Mówi Pan Zastępów: z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z Was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na kury, na zboże i na moszcz i oliwę, na wszystko co ziemia wydaje, na ludzi i bydło, na wszelką pracę rąk. że macie błogosławieństwo i nam się wydaje, że o ile my żyjemy już dobrze, mamy różne rzeczy, wewnętrzne i zewnętrzne, to, że jest ok. To nie jest ok. W Polsce jest mniej narodzonych na nowo ludzi niż w Arabii Saudyjskiej. Rozumiecie, kochani? Szok. W Arabii Saudyjskiej, gdzie zagłoszenia Ewangelii mogą Ci ściąć głowę. Tam więcej ludzi jest narodzonych na nowo Bożego Ducha, niż w Polsce. W Polsce! Najgorszą rzeczą, jaką jaka mi się przydarzyła z uwagi na moje chrześcijaństwo, najgorszą, było to, że mi ktoś naubliżał twarzą w twarz i koniec. Pamiętam, jak głosiłem w Krakowie przed Festiwalem Życia, przy taki zdemonizowany człowiek, Miał, był bardzo wytrwały, był zdeterminowany i ubliżał mi 15 minut. Ja głosiłem Ewangelię w tym czasie, śpiewałem, śmiałem się z niego. On tak stał ze 30 cm ja z mikrofonem, tutaj grali, ja jak głosiłem, a on mi ubliżał. Ja się śmiałem, bo że tak myślałem, mówię, Panie Jezu, nie wiedziałem, że jest tyle bluźnierstw. Ja byłem bluźniercą kiedyś i ubliżałem ludziom, ale on był po prostu mocny w tym. I w pewnym momencie już byłem troszeczkę tym taki, znaczy niezniecierpliwiony, ale przeszkadzał już mi ten człowiek. Więc związałem diabła. Powiedziałem, w imieniu Jezusa, przez mikrofon, w imieniu Jezusa zamknij mordę. Ten człowiek ustał i poszedł. I poszedł do braci i oni mu zaczęli głosić Ewangelię tam. Parę metrów dalej. Słuchajcie, ja dalej głosiłem i śpiewałem i ten człowiek do mnie przyszedł za jakieś 10 minut, miał łzy w oczach, uściskał mnie i mówi tak, bracie, Mam tutaj w Nowej Hucie znajomego księdza. Załatwię wam, żeby będziecie głosić w kościele. I poszedł. Ale to była największa tragedia, w cudzysłowie, dla, mojego, dla mojej duszy. To, że on mi naobliżał. I w Polsce nie ma prześladowań. Nam się wydaje, że my tu jesteśmy prześladowani, bo nam w domu powiedzą, się nawróciłeś i w domu jest rodzina, nie albo sąsiedzi, albo się z ciebie śmieją na ulicy, albo mówią o, wy tam tacy... Wiesz co to jest? To jest po prostu śmiech na sali takie prześladowanie. I dzięki Bogu, że tak jest. Że nie musimy rano wstawać tak i przemycać Biblii i tak dalej. To jest łaska od Boga. Łaska! Że my możemy żyć tutaj więcej. Że my możemy mieć tutaj wszystko. Ja głoszę pełną Ewangelię. Ja nie głoszę Ewangelii. Ludzie mówią, że głosisz Ewangelię jest sukcesu i, i nie chcą ze mną rozmawiać. Ja mówię tak, głoszę Ewangelię z sukcesu. Oczywiście. Głoszę, głoszę prosperity i tylko prosperity. Wiesz dlaczego? Bo tylko taka jest Ewangelia, bo inne nie znalazłem w moim Biblii. Przepraszam. Nie ma innej Ewangelii. Jeżeli ktoś mi znajdzie inną Ewangelię, tak, tysiąc się mam. Mogę się założyć. Dlaczego? Bo nie ma innej Ewangelii. Ja mówię tak, że przyjście do Boga jest ewidentnym sukcesem, wiecznym i doczesnym. To, że ktoś nie, jakby nie przyjmuje pełnej Ewangelii i myśli, że szczytem wszystkiego jest to, że spędzi wieczność w niebie, tak? A potem chodzi po tej ziemi jak dziadka alwaryjski, rozumiesz? Niczego nie może, nie potrafi i nawet po to nie sięga, tak? To to jest zwiedzenie. Zwiedzenie. To, że choruje i mówi, Pan dał choroby, Ja mówię, nie ubliżaj Bogu. nie proszę Cię, nie daje chorób nigdy. Już nie zajmuję takimi sprawami, dawanie chorób. Ja czasami ludzi pytam, mówię, masz dzieci? No mam. Mówię, jej, kochasz swoje dziecko? Mam. Mówię, dałbyś mu raka na trzy miesiące? Tak, taki, wiesz, czerniak. szok. A może chciałbyś, żeby Twoje dziecko było bezdomnym? Przez rok. Na ulicach, żeby śmieci jadło. Może się nauczy czegoś. A może padaczka dla tureczki? Ja bym nie wierzę w takiego Boga nigdy. Bóg jest tylko dobry. Trzeba głosić Boga, jakim jest. On jest po prostu dobry. A diabeł jest po prostu zły. I nie można y, mieszać tych spraw. Dlatego mówię, mówię, mówię, ja jestem człowiekiem, który głosi pełną... Zresztą nasz Kościół nazywa się Kościół Chrześcijan, pełnej Ewangelii. Tak nas zarejestrowali w ministerstwie. I to tym głoszę pełną Ewangelię. Ale! Pełna Ewangelia jest pełną Ewangelią. Są rzeczy ważne i rzeczy mniej ważne. Prawda? Są rzeczy. Na przykład w ogóle w każdej dziedzinie rzeczy są rzeczy bardzo ważne. Na przykład, ja ćwiczyłem wiele lat kulturystyki, na przykład bardzo ważną rzeczą jest białko. W jedzenie, tak? I ktoś, kto ćwiczy kulturystykę, zdaje sprawę, mówi teraz się mówi, muszę jeść białko. Dlaczego? Nigdy, że białko w mieście nie urosną. To jest bardzo proste, tak? Ale w drugorzędną sprawą czy to białko będzie smaczne, czy niesmaczne. Może być niesmaczne białko. Można sobie zrobić e, szklankę odżywki białkowej, wypić ją, ona nie musi być smaczna. Ale co? Nasz organizm ją świetnie spożytkuje. Ale możesz zjeść w to miejsce coś bardzo smacznego, tak? Co będzie cię niszczyć. Smaki, e, przyjemności, różne rzeczy, one są ważne. Ja lubię, jak jest mi przyjemnie. To jest normalne, jestem normalnym człowiekiem. Lubię, jak jest mi dobrze, lubię, jak mam pieniądze, lubię jak jestem zdrowy. Okej, okay, chwała Bogu! To jest składowa, ale jest pewien priorytet. I Bóg mówi tak, budujecie swoje domy, na które zresztą ja Wam dałem. Dałem Wam pomysły, materiały, determinację, pieniądze, tak? I mówimy tutaj nie tylko o domach zewnętrznych, o naszych fizycznych sprawach, ale też o sprawach wewnętrznych. Bóg, Bóg mówi, uspokoiłem Twoją duszę, dałem Ci pokój, który przewyższa wszelki rozum, jesteś radosny, tak? Nie chodzisz w depresji, uzdrawiam Cię, amen? Masz przyjaciół, masz Kościół, masz, masz liderów, możesz przyjść, to są ojcowie, matki, możesz tu być, masz, fajnie, okej? Okay. mówisz, wow, Panie, super! Bóg mówi, okej, okay, dałem Ci to i nigdy Ci tego nie odbiorę. Jak sam tego nie stracisz, ja Ci nie zabiorę. Ale Bóg mówi tak, budujecie dom. A mój dom leży w gruzach. W gruzach. Wiecie, mi się chce płakać albo żygać, zależy od tego, w jak, jakim jestem w stanie, różnie. No bo żygać jest biblijne. Wiecie, jak w nie przeczytacie, w oryginale to, to Bóg mówi tak, e, greckie słowo. No Naprawdę jest żygać. Tam jest, nie wyplujecie cóż swoich. Taka humanitarna, ta nasza Biblia warszawska, którą się podpisujemy, to jest najbardziej taka humanistyczna Biblia, jaką znamy. Rozumiecie? A oryginał mówi, wyżygam Cię. Naprawdę, sprawdźcie to kiedyś sobie. To nie jest wulgarne słowo, to jest biblijne słowo. Jezus w ogóle mówił w różnych sytuacjach w taki sposób. Niektórzy mówią do mnie, Ceroński, Ty jesteś zwiedziony, bo Ty ubliżasz diabłu. Ja mówię, Jezus mu obliżał. Naprawdę. Jak Jezus mówił, y, gromie Cię, tak? Jak to przeczytasz dokładnie, to jest... Dokładnie było tak, zakładam Ci kaganiec na pysk. Czyli krótko powiedziawszy, morda w kubę. Wiesz, i dlaczego On tak mówił? Dlatego, dlatego, dlatego on, tak, tak on tak mówił, po prostu. On tak mówił, bo, bo, bo On tak się zwraca do diabła, bo diabeł był, był taką osobą, która niszczyła. Jezus w ogóle nie z szacunkiem się do niego nie zwraca, tylko tu podobą, jak na psa, który chcecie ugryźć. Wiesz? I Bóg mówi, budujecie swoje domy, a mój dom leży w gruzach. Mój dom. Ludzie, którzy są poza naszymi, poza, poza kościołami naszymi, Poza miejscami, gdzie my się zgromadzamy, ci ludzie giną. Oni umierają. Wiecie? i Kościół mówi, no ale co ja mogę poradzić, że oni umierają? No otóż właśnie, że możesz. No wiesz, no, modlę się o przebudzenie. Przebudzenie jest jedną z mniej rozumianych rzeczy, w ogóle zauważyłem. Będziemy się, że przebudzenie będzie polegało na, to, że Bóg, polegało na tym, że Bóg przyjdzie tutaj i poza nami dokona jakichś niesamowitych działań. Że będzie boom, i ludzie będą padali na ulicach pod mocą Bożą. Wiecie? Tak jest. Ja już widziałem, jak ludzie na ulicach padają pod mocą Bożą. Przyjechali kiedyś Szkoci do nas, zrobiliśmy do, do koncert ze Szkotami, i potem ci Szkoci chodzili oni nich w takich ewangeliści w spódnicach, chodzili, wiecie? I z nimi tłumacz chodził po mieście, bo oni robiliśmy to na, na, na, na, na ulicach. I oni podchodzili do tych babci urzęcowych, które tam siedziały w parku, i, i ci te babci siedziały, patrzyły się, a ci Szkoci głosili w Ewangelię. A tłumacz tłumaczył, tak? I potem kładły, kładli ręce na babcie, i babcie padały pod ławki. A tłumacz tłumaczył, mówi, to jest ten ksiądz, to jest ten Bóg, są ksiądz o nim mówi, tym babciom, nie? Także tak, to jest część przebudzenia. Przychodzi Boży Duch coraz szerzej, coraz szerzej, coraz szerzej. Ale fundamentalna prawda mówi o tym, że to Ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za budowę Bożego Królestwa. Bóg działa przez Kościół. Przez ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. I w ogóle tylko przez nich. Zarówno nic się nie dzieje bez modlitwy Kościoła na ziemi, nic. Jestem przekonany, że żadna osoba na ziemi nie przyjęła Jezusa, zanim wcześniej ktoś się o nią nie modlił. Ktoś mówi, ale, a, a, ale skąd ty to wiesz? Ja mówię, wiesz co? Są tacy wstawiennicy, tobie się w głowie nie mieści. Są takie babcie, które w ogóle m, m, całe życie się modlą o ludzi całe życie na tym spędziły. Mamy grono, grono wstawienników takich, którzy non stop się modlą. Wiecie, ci ludzie są, wstawiennicy to są ludzie, którzy są mało, jakby ich, ich nie widać. Oni siedzą w swoich domach, oni siedzą przy swoich e, żelazkach. Wiecie, jak tak się potem, e, jak, jak były takie badania w kościołach na temat wstawienników, to okazało się, że głównymi wstawiennikami są kobiety między 30 a 60 rokiem życia, które są zazwyczaj gospodyniami domowymi. I jak zbadano, ile one się dziennie modlą, tak, to średnio jest między 5 a 8 godzin. To są takie zawodniczki. Generałowie wstawiennictwa, którzy trzymają to królestwo na powierzchni. Tutaj. I to one zazwyczaj, ale też i oni modlą się o ludzi. Modlą się o kraje. Modlą się o regiony. Czasami są tacy szaleńcy, że lecą samolotami, są zrzuceni na spadochronach, skaczą na granicę krajów muzułmańskich i siedzą w namiotach i modną się na pustynię, żeby tam jakiś ewangelista mógł wejść, żeby tam zaczęli wchodzić Boży Ludzie. Charles Finney, on miał takiego wstawiennika, który jeździł przed nim kilka dni, rozumiecie, kilka dni wcześniej jechał do miasta. Charles Finney był człowiekiem, który w historii Kościoła miał największą skuteczność w ewangelizacji. Mm. Rozumiecie? Tam do 40% ludzi było trwale nawróconych i zostawało w kościołach, gdzie średnia jest 3%, rozumiecie? 3%. Szok! Ale w z Fineja jechał i zaczynał się modlić. Ale on się nie modlił. Tak, on chodził wokół miasta i się modlił. Godzinę, drugą, trzecią, czwartą, piątą. On w slipkach skakał na śniegu. Rozumiecie? To był szok! Ludzie, ludzie wiedzieli i zanim była informacja, że przyjeżdża Finej, to słyszeli, że do miasta przyjechał jakiś gość. Rozumiecie? A on stał i gromił diabła po 10-15 godzin w mrozie, a wtedy Finej wchodził, głosił słowo, tak? I ludzie się nawracali. Czyli to Kościół się modli, tak? To Kościół, to my jesteśmy odpowiedzialni. Bóg nie robi tego za nas. I druga rzecz, to Kościół głosi. Myślimy, że kto będzie głosił Ewangelię? Aniołowie? Aniołowie nie są odgłoszeni Ewangelii? Tak, są różne sytuacje. Jezus się objawia ludziom w krajach muzułmańskich bez niczyjej pomocy. Bywają rzeczy. Na niebie są wypisywane wersety z Biblii dla zulusów, którzy nie umieli czytać, a raptem przeczytali. Różne są, a to są niszowe tematy. To jest nisza ewangelizacyjna. Główny nurt Znajdźmy, Znajdźmy list do Zymian, sam początek, pierwszy rozdział, a przeczytajmy do pierwszego, 1.1. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania w Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o synu swoim potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez martwych stanie o Jezusie Chrystusie Panu Naszym. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo. Abyśmy w imieniu Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Otrzymałeś, niektórzy myślą, tak otrzymałem łaskę. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga. Tak zostałeś zbawiony za darmo. tak? Niczego do tego nie musiałeś dołożyć, żadnych Twoich uczynków, nic. Więcej, łaska to jest Boża zdolność w Tobie. Czyli Ty możesz żyć Bożym życiem każdego dnia, masz boże talenty w sobie, możesz w ogóle, jak mówi Dawid, rozbijać mur i, i, i przesadzać mur i rozbijać drużynę, tak? Jesteś... Wszystko możesz w tym życiu! Przez tą łaskę, która jest w Tobie, przez, przez dalej, przez talenty, przez umiejętności. Rozumiesz? Dziesięciu się biznes nie uda, Tobie się uda. Dziesięciu pójdzie po dotacje z Unii Europejskiej na założenie firmy, nie dostaną, Ty dostaniesz. Jest dziesięć sklepów spożywczych, rozumiesz? Wszyscy chodzą w do Ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Tak. Możesz! Bóg powiedział, masz, ale! Ty otrzymałeś dwojaką łaskę, ale otrzymałeś też co? Apostolstwo. Co to jest za apostolstwo? Posłannictwo! Nie ma w Kościele ludzi nieposłanych! Nie istnieją ludzie niewysłani! Bóg mówi, ja Cię posłałem! Dawno temu, przed założeniem świata wlałem w Ciebie posłannictwo! narodziłeś się na nowo, uaktywnił się Twój Duch, stałeś się pełnowartościowym człowiekiem, obywatelem nieba, zwycięzcą na ziemi. Co masz robić? Co masz robić? Posyłam Cię, mówi Pan. Posyłam Cię. Po co Cię posyłam? Żeby szerzyć Moje Królestwo. Żeby szerzyć Królestwo. Wiecie? Jak my zaniedbamy to, wyrzucimy to ze swojego umysłu, że jesteśmy posłani, to diabeł nas zwiedzie, ugotujemy się we własnym błogosławieństwie. Rozumiecie kochani? Ugotujemy się w tym, zostaniemy w tym miejscu. U nas kościoły w Polsce cieszą się, jak już jest 200 osób. Jak już jakiś kościół ma 200 osób, tak? To już są takie projekty i takie programy, że mi włosy rosną czasem na głowie. Tak jak ci kiedyś rozmawiamy gdzieś tam, nie? Ja mówię, a może byśmy tak mówię spróbowali mówię, zacząć głosić Ewangelię? Byłoby fajne. Może byśmy tak Ewangelię zaczęli głosić. Wiecie, tutaj wczoraj słyszeliśmy, jak, jak pastor Rona powiedziała, powiedziała taką rzecz, że gdzieś tam siedziała na kocu na plaży i ktoś przy tej powiedział o Jezusie i ona do Jezusa. Tam Tutaj wczoraj nam Adam opowiadał, jak gdzieś tam przed sobie jakimś przejściem podziemnym i podszedł do niego jakiś szaleniec w przejściu podziemnym i słuchaj, czy ty znasz Jezusa? Aha. No to jest szedł jakieś tam jakiś miał plany życiowe, to podchodzi jakiś no. gość mówisz, czy ty znasz Jezusa może? No, mówię, nie no. A chciałbyś potem? No, się chciałbym pominąć, to chodź z tą Ty! I poszedł i zniknął gdzieś tam. Rozumiesz o co chodzi? Nie <śmiech> taki zwykły człowiek. Zwykły człowiek! Jest kolejny odrodzony z Bożego Ducha człowiek. Ten człowiek, co głosił tutaj pastor Ileoni, to on nie wiedział, że ona będzie w przyszłości tutaj yy, prowadziła kościół na przykład. On co zrobił? Wiecie, co on zrobił? Uwierzył w ten list do Żyna, stary, że ma apostolstwo i na plażę. Plażowy apostol. Zobaczcie, co on robił. Mi się podoba na przykład apostolstwo Andrzeja, apostoła Andrzeja. Wziął, przyprowadził do Jezusa tylko Piotra. Czujecie? I, i, a, zobaczcie, co Piotr na wyrabiał. <grystanskritik> mi się podobają takie akcje. Mi się podobają takie akcje. Wiecie, ci ludzie, co do mnie przyszli i powiedzieli mi o Jezusie w więzieniu, tak? Oni nie wiedzieli, że dzisiaj będę docierał do setek tysięcy ludzi. <grystanskritik> że będą się rodzili na nowo z Bożego Ducha ludzie, że będą kościoły zakładane. On tego nie wiedział. On przyszedł to mi i mówi do mnie, wiesz co, Artur, Jezus Cię kocha. Widzicie czemu? Bo uwierzył w ten izdożywia. Mm -hmm. Po prostu uwierzył. On powiedział, ja jestem posłany, idę. Idę. Nie będę tylko e, żył w swoim błogosławieństwie. Ja się cieszę, mam piękne żony, fajne dzieci, mam dom, e, prowadzę wspólnotę, ludzie mnie kochają. W mm -hmm. porządku. A Kiedyś moja żona do mnie powiedziała, wiesz co, ty to jakbyś miał wybrać sobie sam w wakacje, to byś pojechał z Biblią na, na Bezludną Wyspę. Wiesz, bo ja ile rzeczy nie będę miał w życiu, ile nie będę miał sukcesu życiowego, to moje priorytety nigdy się nie zmienią. Nigdy. Po prostu nigdy. Rozumiesz? Tak samo jak nie, nie wiem ile będę miał pieniędzy w życiu, więcej, to i tak będę chodził sobie kupić coś w Holandii, bo lubię. Szkoda mi wydać 300 zł na spodnie. Rozumiesz, bo sobie kupię za 50 zł i tak super, bo się młode dostaje nowe. Z perszki albo bosa za 50 zł dostaje nowe. Wiesz o co chodzi? A resztę mam na królestwo. Amen. My tak żyjemy. Po prostu. W prosty sposób. Bóg to błogosławi. I daje coraz więcej. A my w porządku, my więcej będziemy wpuszczać te królestwo. Po prostu. Bo to bo my jesteśmy ludźmi o apostolskim namaszczeniu. Dla niektórych apostoł to jest jakaś dziwaczna, archaiczna postać. Są doktryny, że dziś nie ma apostołów. Ja mówię, trzeba by, wiecie, ludzie, którzy tworzą te doktryny, to powinni powycinać okienka w Biblii, takie, powycinać pewne fragmenty i wyrzucić. I ktoś powie: Słuchaj, ale przecież ja, ja kim ja jestem? Że ja mam to robić. Coś Ci powiem. Już to znajdźmy pierwszy list do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie, Paweł pisze taką ciekawą rzecz. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, dziewiąty werset, w, w, w brytyjkach, 1228, strona. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteś. Czyli o co chodzi? Bóg nie mówi o Tobie, że Ty jesteś siłą stwórczą. Bóg nie oczekuje od Ciebie, abyś Ty stanął i powiedział – Panie, posiadam absolutny potencjał. Bóg mówi – ja szukam współpracownika. Wiecie, kim jest współpracownik? Współpracownik jest to człowiek, który opiera się na drugim współpracowniku. I kiedyś, mm -hmm. jak jeszcze orali pola w woły, to każdy porządny rolnik wiedział, że wystarczy, że zainwestuje kasę, bo wiesz, dobry wół kosztował mm -hmm. i inwestowało się w jednego wołu. Ważne, żeby jeden był bardzo silny. Wiecie po co był drugi wół? Drugi mógł być chudy. Ważne było, żeby ten drugi wyrównywał jarzmo i mieli takie drewniane coś na karkach. I ten wielki wół, i ten chudy wół. Bo kupienie dwóch wielkich wołów to była wielka kasa. A więc wymyślili patent, że kupujemy jednego wielkiego wołu, a drugiego do pomocy, aby tylko trzymał te jarzmo na równo. Wiesz, Bóg do ciebie mówi tak, posłuchaj, o ile ty mnie coraz lepiej poznajesz, to Ty wiesz, że ja jestem w ogóle nie do zajechania. Boże Duch jest nie do zajechania, słuchajcie. W ogóle. Słuchajcie, Boży Duch ma takie różne przywary. Nie męczy się, nie sypia. W sumiecie. W ogóle co ciekawe, nie ma płci, a więc nie ma żadnych z tym związanych jakichś dziwnych jazd. Rozumiecie? Kiedyś ludzie się stająją, mówi, kobiety mogą usługiwać. Mówi, mogą, są duchami bez płci. Płeć kobiety Bądź kobiet i mężczyzn, jest na pułapie duszy. Bo... Boży duch jest bardzo silny. I on mówi: Ja potrzebuję, żebyś zaczął ze mną współpracować. Współpracownik. To jest ktoś, kto wykona zupełnie wolę Bożą. I teraz rodzi się pytanie: Czy my zaczynamy siebie postrzegać jako takich współpracowników? Że mówimy: Tak! Ja powiem Bogu tak. Zrobimy to. Ty i ja. Jest taka fajna piosenka. Ja i Jezus to będziemy świat. Ja i Jezus, Jezus i ja. I czasami ktoś mówi, wiesz, to Bóg jak ktoś coś robi